Cześć, witam wszystkich serdecznie na drugim spotkaniu z serii Motion Week Hangouts. Dziś podyskutujemy sobie o tym, czym jest ISO w aparatach fotograficznych i kamerach, jak powinno się go używać i jakie zagrożenia niesie za sobą używanie i nadużywanie ISO. Zanim jednak to zrobimy, sprawdzimy, czy wszyscy we wszystkich serwisach społecznościowych wiedzą o tym, że już nadajemy i można nas oglądać lub słuchać. Okej, okay, dobrze, już, już chyba jesteśmy wszędzie, więc. E, dobra, żeby formalności stało się zadość, zanim przejdę do omawiania e, tematu i, i, dyskutowania na, na, i dyskutowania o ISO, e, może przedstawię wszystkich uczestników, a przynajmniej trzech z nich. E, e, e, jak zwykle e, Anna Fałek, która e, jest naszą korektorką, a dziś zajmie się czytaniem wszystkich pytań od Was ze wszystkich naszych społecznościówek, czyli z Facebooka, Google Plusa, Twittera oraz serwisu Motion Freaks w komentarzach. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi do tego, co mówimy, jakąś krytykę, to piszcie, a Ania będzie wszystko nam tu przekazywać i będziemy spróbowali odpowiedzieć na wszystko i ustosunkować się do wszystkiego, o czym mówicie. Oczywiście jest Michał i oczywiście jestem ja, czyli Emil Gawin. To tyle z ekipy Motion Freaks, a teraz może Aniu przedstaw koleżankę. To jest Marysia Światowiec. Ok, jest oglądaczem i mamy nadzieję, że osobą, która dorzuci jakieś trzy grosze do naszych, do naszych tutaj dyskusji i do naszych rozmów. Może nie, może zanim jeszcze przejdziemy do ISO, na chwilę autopromocji. Przypomnę wszystkim, że którzy tego jeszcze którzy tego nie pamiętają, albo nie zapamiętali ostatnim razem, jesteśmy ekipą serwisu MotionFX, z którym przeczytacie i podyskutujecie o efektach specjalnych, tworzeniu animacji, filmowaniu, montażu filmowym czy o grafice 3D i jej tworzeniu. Zapraszamy do serwisu, a także na nasze forum i IRCA, na którym w zasadzie codziennie toczą się nieskończone rozmowy na temat wyższości jednych animacji nad innymi i programu Cinema 4D nad 3D Maxem i innych takich. Dobra, to tyle autopromocji i teraz zabieramy się do pracy. Kto z Was wie co to jest ISO? Tak najkrócej, dwoma słowami. No to ja wiem na przykład, co to jest ISO. To tak dwoma słowami. Mogę dłużej? Dawaj dłużej. No to tak, ISO jest jednostką czułości, materiału, światłoczłego na światło. Ok. W aparatach analogowych, był to film, w aparatach cyfrowych jest to matryca. Nazwa ISO pochodzi od nazwy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, która ustaliła, że należy zapisywać w jakiś tam sposób tę ta jednostkę. Jakiś rys historyczny. Właśnie, wiesz, to do rys historyczny się nie wdawajmy. Jak już mówiłem, znaczy tak, Ania ma rację, i jak już mówiłem, i mówiąc najkrócej, i nie wdając się w szczegóły związane ze standaryzacją tego parametru i historycznymi zawiłościami z tym związanymi. ISO jest to parametr określający czułość, tak? Jak Ania wspomniała, materiału światłoczułego. Niezależnie od tego, jak bardzo masło maślanie by to brzmiało, e, kiedyś była to klisza, dziś jest to matryca e, aparatu czy kamery. I w sumie tak naprawdę to by było na tyle, e, jeśli chodzi o ISO. Można to zamknąć w tym, że chcąc mieć jaśniejszy obrazek, mówiąc w cudzysłowie, podnosimy parametr ISO, e, chcąc mieć ciemniejszy obrazek, czyli mniej światła, e, zmniejszamy go. Niestety życie nie jest takie proste i idealne. Podnoszenie parametru ISO ma swoje strony. Im wyższy parametr ISO, tym więcej ziarna lub szumu w obrazie. Ziarno występowało w fotografii klasycznej, szum występuje w fotografii cyfrowej. Podnoszenie poziomu ISO, czyli podnoszenie czułości, jest y, takim uwrażliwieniem, większym uwrażliwieniem naszego materiału światłoczułego, czyli matrycy w, w aparatach y, lub kliszy w aparatach klasycznych, y, na ilość światła. Czyli im wyższy parametr ISO, tym mniej, mniej światła musi wpaść przez nasz obiektyw, aby obraz został odpowiednio, od, odpowiednio zarejestrowany. I w klasycznej fotografii y, nie można było podnieść y, y, czułości kliszy, które już używaliśmy. Co prawda później w ciemni, po zrealizowaniu fotografii mogliśmy powalczyć z odpowiednimi współczynnikami, i z odpowiednimi procentami chemii, aby, aby gdzieś podciągnąć to, to, tę, tę, tę niedoświetloną fotografię, ale jakby na samej kliszy nie mogliśmy tego zrobić. Musieliśmy zdecydować przed włożeniem kliszy, o jakiej czułości klisze włożymy, czy to będzie ISO 100 czy ISO 200, ISO 400 czy, czy wyższe i w klasycznej fotografii większą czułość uzyskiwało się poprzez zastosowanie bardziej światłoczułej mieszanki związków chemicznych zawieszonych w emulsji światłoczułej, czyli w tej która jest, z której zbudowana jest klisza, w tej powłoce, która znajduje się na kliszy i przez wzrost stężenia tych, tych, tych chemikaliów. I to właśnie wzrost tego stężenia powodował występowanie większych drobin światłotółek na powierzchni, co powodowało właśnie występowanie tego ziarnia. No i ok, wszystko pięknie. Skończyła się era fotografii analogowej, skończyła się w zasadzie, no może nie skończyła się, ale przemija troszeczkę era, Filmowania analogowego, więc to nie powinniśmy mieć problemów z kliszami, ze światłoczułością, no bo w tej chwili no, kliszy nie uświadczysz w aparacie, nie uświadczysz emulsji, żadnych związków światłoczułych itd., itd. więc czemu pojawia się ten szum i czemu pojawia się, czemu pojawia się to, pojawia się, pojawiają się te brudy w naszym obrazie? Jak już wspomniałem, matryca jest tym materiałem czułem w naszych cyfrowych aparatach i matryca to tak naprawdę nic innego jak miliony, zależy od tego ile milionów, zależy jak, jak, jak, jak, jak wiele pikseli ma ta matryca, to jest tak naprawdę miliony mikromatryc, tych pikseli upchniętych koło siebie, na, których pada, na które pada światło, i, i, i, i, i które jest przetwarzane na impulsy elektryczne, które idą dalej w tą zawiłość kabelków, które są w aparacie i, i, i widzimy obrazek na naszym podglądzie lub później zapisany na karcie. I dla uproszczenia te wszystkie piksele i, i, i to wszystko połączone jest, mówiąc w uproszczeniu, plątaniną kabelków, przesyłających pomiędzy sobą impulsy elektryczne. To wszystko zamknięte jest w małej obudowie, w tej chwili w coraz mniejszych obudowach aparatów i kamer. Ta matryca otoczona jest plątaniną jeszcze większą kabli, jakichś płytek elektrycznych, układów elektronicznych itd. itd. I tak naprawdę to wywołuje, to wywołuje to nasze ziarno, ponieważ, jak dobrze wiadomo, każdy kabel, każdy kabel, w którym płynie prąd, emituje jakieś, jakieś pole magnetyczne, tak? I jeśli te, te kable się plączą, to pola magnetyczne tych kabli wpływają na siebie. Oczywiście kable, im lepiej zaizolowane, tym to pole magnetyczne jest mniejsze, ale jakby nie ma, nie ma ideałów w, w, w świecie, więc, więc zawsze, te, zawsze gdzieś tam interferują pomiędzy sobą te, jak już powiedziałem, w uproszczeniu, kabelki i, i, i, i to jest tak naprawdę, i to, jest tak naprawdę to, to ziarno, które nam pojawia się w wideo. Dlaczego się ono pojawia? Bo matryca to dość takie, jakby to powiedzieć, głupie urządzenie i matryca wychwytuje te impulsy elektryczne, bo tak jak już wspomniałem na początku, światło jest interpretowane na impulsy elektryczne, Interpretuje te impulsy elektryczne jako, yy, jako rodzaj światła, jako, jako jakieś tam znikome, bardzo, bardzo małą, bardzo małą ilość światła i próbuje to zapisać. Yy, I teraz yy, yy, więc jakby. Czaszymy Emil, tak? trochę ci przerwę, bo widzę, że troszeczkę zapętliłeś. Yy, to, okay. jest, to jest dosyć prosta sprawa, no. Mamy mamy małe, mały coś, co emituje prąd w chwili, kiedy pada to dalej konkretne promieniowanie, konkretna fala światła. Uh -huh. I tutaj mamy różnego, te cusie, nie wiem jak się to nazywają, mamy różnego typu. Jedne emitują ten prąd na fali, która jest z kolorem zielonym, inna kolorem czerwonym. Uh -huh. Cały problem polega na tym, co się dzieje, kiedy ta fala jest zbyt słaba. to że otrzymujemy taki impuls, który bardzo ciężko przełożyć na zera i jedynki, bo w sumie zapis cyfrowy jest zero jedynkowy. I w chwili, kiedy mamy też na pograniczu, zaczyna się też się szum, zaczyna się taki, taka, nie wiem jak to powiedzieć, na taki, takie, takie manewrowanie pomiędzy 0, 1, 0, 1, i to w konsekwencji jest nasz szum. Tak, tak mi się wydaje, że to jest najłatwiejsze wyjaśnienie tego. tego zjawiska. Ja, ja bym to porównał może do ludzkiego oka. W ludzkim oku mamy czopki i pręciki. Czopki odpowiadają za widzenie w kolorze, ale w momencie, gdy mamy mało światła, one kiepsko działają. Wtedy zaczynają działać w okół pręciki odpowiedzialne za wykrywanie kształtu i wykrywanie takich monochromatycznych, może chromatycznych, po prostu chromatycznych obrazów. I w momencie, gdy spada nam ilość światła, która dociera do oka, wtedy zaczynamy widzieć wszystko w odcieniach szarości, ale widzimy mimo wszystko. Myślę, że podobnie jest tutaj cyfrowymi i z kamerami. W momencie, gdy spada nam światło, podnosimy ISO, jakość obrazu nam spada, ale widzimy po prostu cokolwiek na, na, na, tym, na tym obrazie, który uzyskujemy z kamery. Czy to, to, to, to, to jest cyfrowo podniesione. W takim razie pytanie, czemu, czemu nie może być tak, że zawsze będzie idealny obraz. No może tak być, prawda? Mamy, mamy coraz lepsze te matryce, One coraz, coraz bardziej są czułe i może za kilkadziesiąt lat dojdziemy do sytuacji, w której problem ISO naprawdę nie będzie nas interesował. Ale to jest znaczy, lekka przeszłość. E, wiesz co, e, wiesz co e, znaczy wiecie co, e, jakby obydwaj macie rację, e, tylko jakby w tej chwili szum występuje zawsze w obrazie. Niezależnie od tego, na jak niskim ISO jesteśmy. W tej chwili tak. E, I moim zdaniem e, zawsze będzie jakiś szum występował. No jakby nie da się tak wyizolować tego wszystkiego, żeby ten szum nie występował. Tak? On, on zawsze gdzieś w pewnym momencie przy którymś tam stopniu ISO będzie, będzie występował. No, jeszcze dwa lata temu filmowanie na poziomie ISO 1000 było absolutnie niemożliwe Tak? i ludzie się kupali w głowę. W tej chwili jest to standard, tak? w tej chwili 32 tysiące ISO i, i, i można filmować w miarę przyzwoicie. Tak? No, okay. jest to ziarno, ale jest ono, jest ono jakoś tam powiedzmy w miarę znośne albo jesteśmy w stanie przyjąć ten, ten poziom szumu, ponieważ no kręcimy prawie w warunkach, kurcze noktowizyjnych, tak? Ale właśnie, bo jakby tutaj któryś z Was zaczął na temat właśnie tego jakby dlaczego ISO powoduje, że te szumy się coraz bardziej pojawiają, to może tak, wiecie co, ja tak sobie na szybko tutaj przygotowałem, wyobraźcie sobie planszę. I teraz sobie udostępnię Wam monitor, na którym zobaczycie tę planszę. Dobra, widzicie, jak wszyscy widzą? Wszyscy chyba widzą. Jak wspomniałem, to jest takie bardzo duże uproszczenie. Przyjmijmy, że do zapisania jakiegoś obrazka e, matryca potrzebuje 10 fotonów. Tak? E, to jest właśnie te 10 fotonów tutaj przedstawione w bardzo prosty sposób nawet prostatki. I jak wspomniałem, zawsze gdzieś ten szum istnieje w naszym obrazie, tylko jest on na bardzo niskim poziomie i przy dużej ilości fotonów tego nie widać. Tutaj dla uproszczenia przyjmijmy, że jeden foton to jest właśnie ten, ten nasz szum. I w momencie, gdy mamy ISO 200, tak jak tutaj zaznaczyłem, czyli ten, to jest ta jakby minimalna wartość ISO, którą akurat w naszym aparacie mamy, czyli to jest to takie 100% światła, jakie jest potrzebne, żeby dobrze wyrysować obrazek, to no, ten sum jest tak niski, że go nie widać, tak? ale w momencie, gdy światła mamy mniej, jest tylko 5 fotonów światła, a my potrzebujemy 10 do, do, do, do, do, do zapisania tego obrazka w, w dobrej jakości, tak to nazwijmy, podnosimy parametr ISO, czyli jakby obniżamy tą belkę w 100%, jakie są potrzebne do do, do, zapisania, do zapisania nam obrazu. I w tej chwili, tak jak na poprzedniej planszy nasz szum zajmował tylko jedną dziesiątą naszego obrazka, w tej chwili szum zajmuje jedną piątą naszego obrazka. I idąc dalej, przy ISO 800 nasz, nasz, nasz szum zajmuje już w zasadzie połowę naszego obrazka. To jest takie jakby najprostsze, najprostsze, że jakby szum jako taki się nie, się nie zwiększa, bo szum jest stały w naszym, w, naszym, w naszym aparacie, to my podnosimy czułość matrycy i ta matryca dużo, dużo wrażliwiej reaguje na te szumy, które i tak istnieją w naszych, w naszych aparatach. No, znaczy tak, naprawdę, tak naprawdę w tej chwili to już w sumie wszystko na temat ISO. I, I można to było zamknąć w tym, co powiedziała Ania i, i, i w tym jednym zdaniu, że ISO to jest podniesienie czułości i, i, i, i, i, i, i co powoduje, że mniej światła mniej potrzebujemy do, do zapisania obrazka, ale ostatnio spotkałem się z kilkoma pytaniami właśnie na temat tego, co to jest ISO, po co jest ISO i czy można... Czy można trzymać ISO na wysokich poziomach? No jednak nie można trzymać go na wysokich poziomach i zawsze należy starać się trzymać ISO na jak najniższym możliwym poziomie. Także że jakby kontrolujmy ilość padającego światła poprzez, poprzez przesłonę, poprzez doświetlenie sceny, to by było naj, najidealniejsze, a ISO wykorzystujmy gdzieś tam w ostateczności, w ostateczności jako ten ostatni, ostatni, jako ostatnia deska ratunku do, do wyrysowania odpowiedniego obrazu. A po co w ogóle tyle tego technicznego bełkotu i tego tłumaczenia? Po co, za co, dlaczego i jak? Z tego powodu, że uważam, iż mm, nie wystarczy wiedzieć, yy, gdzie w aparacie jest klawisz rekord, żeby robić dobre filmy, Należy wiedzieć, co ten rekord robi i co każda, to, co każdy parametr odpowiada. Dlatego też nasze hangouty są poświęcone tylko jakby jednemu parametrowi w jednej części. Ostatnio były różnice pomiędzy zmienno i stałowniskowymi obiektywami. W tej chwili jest tylko ISO, no żeby można było się troszeczkę bardziej rozgadać na temat tych różnic i, i, i później gdzieś to razem złożyć do kupy i, i, i poopowiadać jak to wszystko konfigurować i ustawiać, żeby uzyskać jak najlepszy obraz. Widzę, że Ania i Michał sobie poszli. No oni nie, jestem, jestem. E... Okay, no. no, dobrze, więc teraz może, teraz może nie wiem, czy komuś się pojawiły jakieś pytania, uwagi, ktoś by chciał mnie poprawić? Coś może... Ja to mogę porozmawiać chwilę. Pewnie. No słuchaj, to co mi się zawsze podobało w ISO to jest właśnie ziarno, które było jeszcze właśnie w czasie kliszy, bo dawało znaczy... naprawdę fajne efekty. Użycie hmm. na przykład innego ziarna dawało zupełnie, nie wiem jak to nazwać teraz, look and feel zdjęcia, które używałeś. Wiesz co? Wiesz co? Tak, tak, tak, nie, oczywiście, oczywiście. I nie możemy, możesz, może... możemy też używać, znaczy chciałem tylko powiedzieć to, że możemy też ISO też po to, żeby taki oldschoolowy klimat osiągnąć. Hmm. Jasne, ale tak samo możesz powiedzieć, że niedoświetlone zdjęcie ma swój urok. No, Tak, tak. Logo... Ja... Rozmawiamy raczej o tym po prostu, do czego ISO służy i jak uzyskać technicznie, powiedzmy, doskonały obraz. Ale no, tak jak mówisz, no, można ISO wykorzystać także jako narzędzie do nadania jakiejś charakterystycznej... Dokładnie, co się Dokładnie. właśnie też też z tego powodu właśnie rozmawiamy o, rozmawiamy o tych tak technicznych zagadnieniach tak. i tak, tak głęboko staramy się to wszystko omawiać, żeby, jakby, żeby nauczyć się zasady funkcjonowania tych rzeczy, absolutnych plusów i absolutnych minusów wynikających z używania tych, a nie innych funkcji i tak, a nie inaczej, żeby później właśnie nie stwierdzić, że ISO jest złe albo ISO jest dobre i używamy, bo będzie jaśniej, tylko świadomie używać tych parametrów, tak, żeby właśnie e, uzyskać ten, czy film look, czy, e, czy, czy, czy, czy jakkolwiek, by tego, to jakkolwiek by tego nie nazywać. A jeszcze wracając do tego, o czym powiedziałeś, masz rację, ziarno jest fajne, e, tylko e, jest różnica pomiędzy ziarnem Inaczej wygląda ziarno z tiszy, a inaczej wygląda, inaczej wygląda ten szum, ten digital noise, ten, ten szum elektroniczny, tak? to, to, to zupełnie inaczej wygląda i najczęściej jest tak, że ten digital noise wygląda okropnie w obrazku. I jest naprawdę niewiele kamer, które bardzo ładnie interpretują ten, ten szum i można z niego coś, coś fajnego zrobić, tak? Bo to są kurczę, tańczące, tańczące piksele RGB, które nie potrafią sobie znaleźć miejsca tak naprawdę. No, w pewnym i... sensie tak. Z, ja, drugiej, to... z, to... z drugiej strony nie, nie powiedziałeś jeszcze, jaki wpływ na ISO mają filtry, bo zauważyłem, że coraz częściej mówi się, że dany sprzęt ma o taką tam, taki zakres, a mimo mhm. wszystko on to i tak podbija cyfrowo, nie? Czyli przetwornik i tak tego światła tam nie dostaje, tylko na to wchodzi jakiś filtr, Próbuję też te szumy minimalizować i dostajemy zamiast właśnie tych pięknych, tańczących pikseli RGB, o których mówiłem chcemy blur. Nie, oczy, oczywiście, że tak, wiesz, no to jest, to jest jakby, to jest jakby, no to, znaczy, to jest rzecz jakby dla mnie oczywista, dla Ciebie oczywista i dla nas wszystkich, mam nadzieję też, że oczywista, e, że no w tej chwili e, producenci kamer, szczególnie tych, e, tych konsumenckich, no chwytają się wszystkiego, czego tylko mogą, tak? ładują jakąś mikromatrycę, mikro jakieś cholernie ciemne szkło, jedyną możliwością regulacji światła i to też automatyczną jest właśnie, jest właśnie ISO, które jest zbijane właśnie jakimiś blurującymi, blurującymi filtrami, tak? Czy tam jakoś później software'owo przed zapisaniem pliku samym, ale jakby tutaj mówimy o, o sytuacji, w której jest, mamy świadomość tego, że dostajemy kamerę w której można wszystko ustawić na auto, ale nie, no, nie jesteśmy idiotami, tylko chcielibyśmy sami coś zrobić z tym obrazem i dlatego wyłączamy całą automatykę tak? I, i, i, i, i, i daj Boże, żebyśmy byli w stanie w naszej kamerze, którą kupiliśmy, wyłączyć te właśnie wszystkie efekty blurowania, oczyszczania szumów i tak dalej, i tak dalej, bo oczywiście takie, takie zabiegi są stosowane, ale no, ja ich zwolennikiem nie jestem. Tak? Dobra, jakieś pytania? Jeśli chodzi o pytania z Face'a, to chyba już wyjaśniliśmy kwestię tego, dlaczego szczegółowo wchodzimy w temat. Mm -hmm. I tylko tyle. Widzę, że społecznościów i milczą. Aha, widzę tak, to zbyt szczegółowo wchodzicie w temat, no kurczę. No, no to, ale przypadkiem akurat wyjaśniliśmy te kwestię szereg Dobra, no to tyle jeśli chodzi o, o, o tę te, o te no, naszą dyskusję na temat ISO i, i, i przepraszamy jeśli dla niektórych jest to wszystko zbyt techniczne. Ja osobiście z ogromną chęcią bym porozmawiał o schematach, o schematach tych czy innych modeli aparatów, ale to może na inne, na inne spotkanie dyskusja. Dobra, to teraz możemy przejść do trochę luźniejszych rozmów i na temat drugiej części, którą sobie wymyśliłem, Pogadamy na temat blogów, sensu ich prowadzenia, po co ludzie je prowadzą, czy warto prowadzić bloga, jak można prowadzić bloga i czy jest sens, żeby ktoś, kto zajmuje się na przykład nie wiem, malarstwem, czy na przykład tworzeniem animacji, czy grafiką, tracił czas na to, żeby pisać jakieś wypociny na, takim czy innym, na takiej czy innej platformie, platformie blogowej. No, ale zanim o blogach, to może taka mała reklama. Reklama firmy, czy firmy marki EdWeb i strony edweb.pl. Tak swoją drogą to o 19:00 EdWeb ma swoje spotkanie live, także na które oczywiście Zapraszamy. Jeśli ktoś jeszcze nie zna firmy, a myśli o tym, żeby się podszkolić w dziedzinach związanych z nie wiem, tworzeniem stron, programowaniem, grafiką, tworzeniem animacji, montażem, postprodukcją, to właśnie to jest miejsce, które, które mogę osobiście polecić i, i zaświadczyć obiema rękami, że są, to, że są to kompetentni ludzie, którzy wiedzą o czym mówią i, i, i naprawdę tę wiedzę przekazują w bardzo fajny, ciekawy i merytoryczny sposób. Od niedawna Edweb też na edwebie też funkcjonują kursy prowadzone live na żywo i właśnie o 19.00 odbędzie się ostatni, ostatni z takich spotkań, darmowych edwebowych spotkań i będzie poświęcone programowi Adobe Muse i Adobe Edge. Jeśli ktoś nawet nie interesuje się tymi programami, to myślę, że powinien zajrzeć, zobaczyć jak wygląda ich platforma komunikacji i ewentualnie się zainteresować może wykupieniem jakiegoś płatnego pakietu dostępu do wiedzy. A swoją drogą to może, nie wiem, może kiedyś zrobimy hangouta na temat porównania firm i, i marek, które produkują kursy wideo w Polsce. No ja znam trzy takie marki. Jedną z nich jest właśnie edweb, innych na razie nie będę wymieniał, bo nie mam takiego pozwolenia od nich, ale jak zajmiemy się taką krytyką to z pewnością wytkniemy wszystkie plusy i minusy każdej z tych marek i każdej z tych firm. Mam nadzieję, że żadna z nich się nie obrazi. No to tyle chyba jeśli chodzi o reklamy. A jeżeli chodzi o blogi to nie oszukujmy się, głównym sensem ich prowadzenia są pieniądze. No i tu się z tobą nie zgodzę. E, Właśnie. Blogi nie są. Głu... Osobiście uważam, że blogi e, nie są e, e, znaczy nie, jedynym sensem blogów nie jest nie, nie jest zarabianie pieniędzy, a myślę, że przede wszystkim nie jest zarabianie pieniędzy. To e, gdy już się przyjęły blogi, znaleźli się ludzie, którzy e, zajęli się tylko zarabianiem pieniędzy przy pomocy blogów, nie jakby przy okazji, tylko przy pomocy blogów, tak? No tak na poważnie to nie oszukujmy się, żeby zacząć zarabiać na blogu trzeba wypracować sobie swoją markę. Po prostu pisać to, o czym się lubi pisać, mówić, ma się wiedzę na dany temat, a pieniądze to tylko dodatkowo, jak wiemy. A trzeba powiedzieć, że świetnym sposobem, by w ogóle zacząć wyrabianie marki, jest założenie bloga kreatywnego na motion i bardzo, świetnie, świetnie płynnie przeszłaś do tego o czym właśnie chciałem powiedzieć, tak, dziękuję Aniu. No nie, to tak zupełnie, zupełnie, zupełnie serio to jakby duża część pytań na temat blogów pojawiła się w momencie, gdy prowadziliśmy w serwisie MotionTrix możliwość prowadzenia blogów dla, dla użytkowników. I jakby nie wiem czy wszyscy wiedzą, w serwisie MotionTrix ruszyły blogi, i każdy, kto jest zarejestrowanym użytkownikiem, może stworzyć swój profil i prowadzić swojego, swojego autorskiego bloga. W tej chwili na no, Może pojawiło się już kilka dość moim zdaniem, ciekawych, moim zdaniem dość, dość ciekawych wpisów i, i, i, i omawiających dość ciekawe tematy. Każdy bloger, tak jak mówię, może stworzyć swój własny profil, może tworzyć posty, może zlinkować swojego bloga z Facebookiem w momencie, gdy na przykład, w momencie, gdy na przykład pisze nowego posta na Motionflicksie, to automatycznie informacja o tym, o, tym, o tym wpisie pojawia się na jego, na jego, na jego Facebooku czy na jego, czy na jego Twitterze. Dodatkowo. Nie wiem, to może kogoś tam zainteresuje i, i, i, i zachęci. Na Motion Wiki daliśmy również możliwość zarabiania przy pomocy blogów. Jeśli ktoś chciałby, to dajemy możliwość instalowania własnych kodów absensowych i możliwość wyświetlania reklam we własnych wpisach na własnym blogu. Także jeśli ktoś by chciał spróbować i możliwość zarabiania jakichś pieniędzy go zachęci, to. Zapraszamy, jeśli ktoś byłby zainteresowany jakimiś innymi funkcjonalnościami, to też będziemy wdzięczni za każdą sugestię i każde pytanie. Postaramy się tę daną funkcjonalność, o którą Wam chodzi, uruchomić lub ewentualnie wybić z głowy, jeśli będzie ona bezsensowna i będzie Wam szkodziła oraz nam. Dobra, a teraz odnośnie sensu prowadzenia blogów. Hmm. Ostatnio często się spotykam właśnie z takim, z takim pytaniem e, z takim pytaniem, co zrobić, żeby założyć bloga, którego będzie czytało dużo ludzi. Albo co zrobić właśnie, żeby założyć bloga, który będzie zarabiał duże pieniądze. E, no to jest chyba źle postawione pytanie. To jest troszeczkę tak, jak Michał powiedział, że w e, blogu, czy wideoblogu, czy mikroblogu bo w tej chwili tego wszystkiego się narobiło całkiem sporo. Moim zdaniem chodzi o to, żeby być szczerym w tym, co się robi, tak? Pisać to, co się myśli, mówić o tym, o czym się myśli, a wtedy jakby użytkownicy, użytkownicy sami, sami zauważą, że to jest szczere, że to jest ciekawe, będą komentować, będą zapraszać innych i, i, i, i, i, i dzięki temu zyska się nowych czytelników, a dzięki temu można zyskać jakichś tam reklamodawców czy, czy, czy, czy z wyświetlania reklam typu AdSense, coś tam, coś tam sobie zarobić, ale tak jak Michał właśnie powiedział, to powinno być obok naszego działania blogowego, a nie być jedynym sensem działania blogowego, bo jeśli naszym jedynym sensem będzie zarabianie pieniędzy, to to co robimy będzie po prostu zwyczajnie nieszczere i. Albo nas w pewnym momencie, mówiąc brzydko, szlak trafi i, i, i rzucimy to w cholerę, albo nasi użytkownicy po prostu zauważą, że kombinujemy i nie będą chcieli nas czytać, ani e, słuchać. Tutaj, Macie coś do dodania? Tak, ale tu w, tym może wyciąć, w post można to wyciąć. Przykładem takiego bloga, który postawił na pieniądze i użytkownicy się od niego odwracają, jest antyłeb, którego bardzo lubimy, cienimy. Eee, to trochę prywatny. Mała zęba. E, tak, Michał jest tutaj. E, Michał jest tutaj e, może nie wrogiem, ale, e, ale takim nadwornym hejterem serwisu antywe.pl. E, to taki blog. Kiedyś to był blog IT. W tej chwili to ciężko blogiem już nazwać, ponieważ jest to dość spora redakcja, zatrudniająca sporą ilość ludzi. E, i zarabiająca naprawdę przyzwoite pieniądze, tak? Czy to można nazwać w tej chwili blogiem? Uważam, że nie. To chyba już bardziej w tej chwili jest serwis. A dlaczego Michał ich tak nie lubi, to może niech on na ten temat powie. Może tutaj od tego gdzie odszedł. Skupiłbym się na tym, co teraz na tym webie się dzieje. Po prostu, no, generator treści, ja bym tak to nazwał. No nie oszukujmy się, w momencie, gdy priorytetem stają się pieniądze, treść traci na jakości my jako serwis, który nie jest nastawiony na zarobek, no widać, mamy naprawdę dobry efekt. No dobrze, może to być nie. Okay. Wracając do tematu zarabiania na blogu, na czacie motion na który serdecznie wszystkich zapraszamy, użytkownik bombę chwały X powiedział co zrobić, żeby zarabiać kasę? założyć wideobloga i pokazywać i mówić wszystko, pojawi się masa subów, wtedy reklamy i tak dalej. To jest, znaczy no niby, niby tak, tylko e, e, no dobrze, tylko tak, no zakładasz bloga, fajnie, tak, czy to na Motionflixie, czy na jakiejś tam innej platformie, czy kupujesz swoją domenę, zakładasz bloga, tak, zakładasz sobie kanał YouTube, zakładasz Facebooka, zakładasz Twittera i co? I zaczynasz mówić o czym? No jeśli będziesz robił to jakby tylko po to, żeby zarabiać, no to o czym będziesz mówił? No okej, okay, możesz założyć bloga o zarabianiu, ale no... Yy... Okej, okay, swoją, swoją drogą blogi o zarabianiu zarabiają całkiem nieźle. Ale tak zupełnie serio to no możesz założyć blog o zarabianiu, ale musisz lubić pisać o tym zarabianiu i musisz chcieć dzielić się tą wiedzą, bo to jest kolejny, to jest kolejny właśnie problem, że w Polsce w Polsce spotykam się często z takim stwierdzeniem po co prowadzić bloga, bo No, że przepraszam, bo tak się zaczytałem na, na czacie, bo kolega Bomber VFX tutaj kolejne swoje mądrości podrzuca. Jeśli będzie jakieś pytanie, to za chwilę Wam to zacytujemy i spróbujemy odpowiedzieć. Ale wracając, w Polsce, czy wydaje mi się, że to jest głównie w Polsce, w innych krajach pewnie też, ale, ale w Polsce myślę, że to jest dość w dużo większej skali niż na przykład w Stanach Zjednoczonych i na tak zwanym zachodzie spotykam się z takim twierdzeniem, że po co prowadzić bloga, przecież dzielisz się wiedzą, bez sensu, wychowujesz sobie konkurencję, że to jest, no to jest strzelanie sobie troszeczkę w kolano. No i jak słyszę coś takiego, przyznam szczerze, to mi ręce opadają, bo właśnie takie podejście powoduje, że, że świat się nie rozwija, bo tylko i wyłącznie dzieląc się wiedzą, E, świat jest w stanie iść do przodu. To Ty, dzieląc się swoim pomysłem na coś, e, albo swoim problemem związanym z wykonaniem powiedzmy animacji, uzyskujesz jakiś feedback od swoich czytelników, oni ci pomagają, oni dzięki temu się uczą, budujesz się pewnego rodzaju społeczność i jesteś w stanie zrobić razem większy projekt. I jeszcze większy, gdy jest jeszcze więcej ludzi. I, i jeszcze ciekawsze. Oczywiście prowadząc bloga czy, czy, czy serwis internetowy jest ogromna ilość ludzi, którzy przychodzą tylko po to, żeby się dowiedzieć jak coś zrobić i pójdą i nigdy nie wrócą. tak? Ale no, tacy, tacy ludzie zawsze będą, zawsze byli i, i, i, i tego się nie zmieni. tak? ale uważam, że tak trzymanie, trzymając swoją wiedzę jako taką wiedzę tajemną traci się, a nie się zyskuje, bo no nie oszukujmy się w przypadku na przykład motion designerów, czyli tych ludzi, którzy w sumie jako największy procent czytają nasz serwis. Wiedza, którą mają na przykład na, na, na temat programu, motion, na temat programu przepraszam, After Effects.pl no, nie jest jakąś wiedzą tajemną. Są podręczniki, są kursy, są wideokursy. Oczywiście w Polsce jest tego jeszcze mało, ale, ale anglojęzycznych, anglojęzycznych jest bardzo dużo i, i no, przyznam szczerze, uważam, że to za trochę niepoważne ukrywanie, znaczy ukrywanie, niechęć do dzielenia się wiedzą e, wynikająca właśnie z tego, że bo jak ja mu coś powiem, to on będzie moją konkurencją, zabierze mi zlecenie i tak dalej, i tak dalej. Albo jak ja, jak ja go tego nauczę, to już nie będę mógł brylować na tym czy innym forum, czy w tym czy innym e, w półku wzajemnej adoracji, że jestem taki mądry, a oni wszyscy to nie. No, uważam, że no, takie podejście jest totalnie dyskwalifikujące osobę jako osobę i, i, i, e, i, i, i taka osoba powinna nie wiem, poddać jakiejś weryfikacji swoje przemyślenia, bo, bo z takim podejściem za daleko się e, nie zajedzie. Co Wy o tym myślicie? No moim zdaniem, e, jeżeli potraktujemy bloga jako miejsce, gdzie dzielimy się wiedzą, e, to no, zauważmy, prowadzimy sobie własną firmę, mamy jakieś swoje prace, udostępniliśmy portfolio tudzież showreela w internecie. No prace pracami, ale no... Nie oszkujmy się w momencie, gdy prowadzimy bloga. W środowisku zaczynamy istnieć jako osoba, która umie coś więcej od innych, skoro się tą wiedzą dzieli, zatem urasta do takiej osoby, która jest mentorem, jakimś nauczycielem. I myślę, że przez potencjalnego klienta też będzie to doceniane, gdy ten klient zobaczy, że my rzeczywiście tą wiedzę posiadamy i jest ona na tyle duża, że jesteśmy w stanie nauczyć kogoś innego tego. Te umiejętności tej Wiesz co tak, to, to, to się też odnosi do, do, do freelancerów, czy, czy, czy, do, czy do zwykłych użytkowników, tak? Że, e, e, czy dzieląc się wiedzą, czy po prostu jakby prowadząc bloga i pisząc na przykład o projektach, nad którymi się pracuje, e, pisząc o, o tym, co się robi. Potem taki, taki, taki blog może stać się swoistym portfolio, tak? Że nie przychodzimy do, do potencjalnego pracodawcy CV i z CV i, i z nawet najciekawszym showrealem, tylko przychodzimy do niego z informacjami o sobie i przychodzimy z blogiem, który na przykład prowadzimy przez ostatni rok i na tym blogu mamy, nie wiem, 50, 70 jakichś małych projektów, które robiliśmy. I, i wtedy nie jesteśmy. Nie jesteśmy anonimową osobą, która przychodzi z jakimś tam showreadem, który nie wiadomo wszystkiego został wykonany tak naprawdę i z jakimś tam CV, w którym mogliśmy wpisać tak naprawdę cokolwiek. Tak? I taki blog, jak dla mnie osobiście, ma zdecydowanie większą wartość, ponieważ pokazuje, że osoba pracuje, że osoba coś robi, że osoba jakby mówi wprost o tym, czego nie umie, mówi wprost o tym, co umie. Tak, To dla pracodawcy powinno być powinno być o wiele cenniejsze niż, niż osoba, która uważa siebie za alfa i omegę i, i która wszystko potrafi, bo, bo, bo osoba, która wszystko potrafi, no, nie powinna pracować w tej czy innej firmie, tylko powinna własną firmę założyć i zarobić miliony, tak? Więc to jakby odnosi się też do, do, do, do freelancerów i do, i do, nazwijmy to, początkujących czy motion designerów, czy grafików, którzy myślą poważnie o swojej karierze w tej dziedzinie, tak? Dobrze. Tak. Temat podłapał na czacie Tomasz, który mhm. mówi tak, już czytam. Tomasz zgadza się z Tobą, mówi, że konkurencja, ta jasna teza jest taka, że często dzieląc się wiedzą można siebie zaprezentować, pokazać swoje umiejętności. To Bardzo dobra. zależałoby na tym, żeby przeczytać jego wiadomości. A jeśli chodzi o pytania dotyczące blogów i technicznego aspektu prowadzenia ich. Mhm. Moja koleżanka Ola pyta z Irlandii. Mhm. Ola też jest blogerką, ale prowadzi blog osobisty. Mhm. Jak znaleźć złoty środek pomiędzy ilością filmów, obrazków, grafik, a ilością tekstu w danym poście? Oj, i to jest bardzo trudne, bo tu już, wchodzimy, tu już wchodzimy w zagadnienie czegoś, co się nazywa SEO, czyli Search Engine optimization, czyli tak naprawdę wchodzimy w zagadnienie czarnej magii, na podstawie której Google określa, który wpis jest wartościowy, który jest dobry, który jest, który jest ciekawy. I w to wolałbym nie wchodzić, bo tak naprawdę to jest bardzo rozległy temat, można by bardzo długo na ten temat mówić i tak naprawdę nie znajdzie się złotego środka, bo wujek Google bardzo często zmienia algorytmy, algorytmy indeksowania i nawet gdy się napracujemy bardzo mocno nad swoimi postami, to pod, pod względem SEO, to po jakimś czasie może się okazać, że, że te działania są nie ok dla Google'a. No, przy czym, jakby tutaj mówimy o, o jakichś działaniach, które na siłę próbują podciągnąć nasze, nasze wpisy. Tak? W momencie, gdy mówimy o, o takim no, rzetelnym prowadzeniu, prowadzeniu bloga czy strony, no takie rzeczy się nie pojawiają. Czemu wam tak wesoło? Przepraszam. Nie, nie, ja tutaj jeśli chodzi o to pozycjonowanie, chciałem zaznaczyć, że nawet prowadząc bloga z samą grafiką, można go dobrze zoptymalizować i dla Google będzie to blog wartościowy. Tak samo prowadząc wideobloga, umieszczając yy, filmy na YouTube'ie, yy, no one siłą rzeczy, że jest to serwis widowski będą dobrze w wyszkiwarkach widoczne. Jeżeli chodzi o rozpatrywanie tego pod kątem innym niż googlowski, no to trudno tutaj yy, znaleźć złoty środek pomiędzy ilością grafik, filmów i tekstu. To zależy Wiecie w... co? Tak? Mm -hmm. Myślę, że o chodziło raczej o to, czy posty będą przyjemne dla czytelników i tak dalej. A, no bardziej tutaj... o... Zagłębiamy się już... Okay. W kolejną no widzicie, dziedzinę. To jest właśnie... my za bardzo płyniemy w zagadnienia techniczne. No i to jest może w nasz... Musi być tego tekstu na tyle dużo, żeby było, można bez wchodzenia w konkretny post przeczytać o czym na przykład film będzie, albo galeria, którą zamieściliśmy i żeby zachęcić już z no, tutaj W tej w której kuluje obraz, myślę, że y, może jest to dobra droga, żeby zamieszczać filmy, nie zagłębiać tutaj jakieś długie artykuły, bo ludzie coraz mniej chętnie czytają i może Trzeba docierać do nich obrazem, ale to raczej... Takie znaczy, ja, ja uważam, że trzeba, należy do nich docierać i obrazem, i, i, i, ale też i tekstem, tak? Bo masz rację, społeczność, społeczeństwo się zrobiło totalnie obrazkowe i niedługo, kurczę, wiadomości, nie wiem, gazeta wyborcza będzie w formie komiksu czy inna Rzeczpospolita w całości, żeby było łatwiej przeczytać, bo już powoli te artykuły i teksty stają się coraz krótsze, coraz bardziej syntetyczne i, i, i, i, i, i, i urywane. Ale znaczy tak jakby jak to wyważyć? Tak naprawdę w sumie najlepiej jest najlepiej jest zachować taką, takie, takie też dziennikarskie jakby podstawy, tak? że jakby tekst powinien po, posiadać lead, nawet jeśli nie łamiemy strony, że na stronie głównej mamy tylko Wstępny tekst i, i, i, i, i, i, i, i przycisk do kliknięcia czytaj dalej. Nawet jeśli takiego, w takim układzie nie prowadzimy bloga, tylko jakby tekst się od razu w całości wyświetla, to przydaje się ten lead, taki, taki krótki, wstępny, jak jedno zdaniowy w którym czytelnik po szybkim zerknięciu zainteresuje się tym, co tam mamy w tekście, czy, czy jest to coś, co, co go zainteresuje i czy jest to fajne. A jeśli chodzi o stosunek obrazków do tekstu i do filmików, to ja bym spojrzał na to z jeszcze innej strony, czyli ze strony m, ciężaru naszego wpisu. Tak? Jeśli tam władujemy 20 grafik, każda grafika będzie miała po 2 megabajty, no to zwyczajnie ta strona nam się będzie bardzo długo, m, bardzo długo odpalać, m, co bardzo często może zniechęcić, m, bardzo często może zniechęcić użytkowników. Tak? Jako przykład mogę podać kwestię, m, kwestię Google Maps. To było jakiś rok temu, już nie pamiętam dokładnie parametrów, ale w każdym razie Google Maps jest serwisem Google'a, jest zoptymalizowany do granic wytrzymałości, ale właśnie jakiś rok temu Google jeszcze bardziej zoptymalizował kod swojej głównej strony i strona zaczęła się ładować o kilka tam sekundy szybciej, co w następnych trzech miesiącach przyniosło kilkudziesięcioprocentowy wzrost odwiedzalności. Tak? W tej chwili w dobie właśnie obrazków, w dobie szybkich informacji, mikroblogów, jeśli komuś się będzie strona ładowała 6 sekund, to prawdopodobnie przełączy na inną stronę i już nigdy do nas nie wróci. Także pod tym kątem też bym zerknął na, na, na, na stosunek ilości filmików i, i, i grafik na stronie do tekstu. No To tyle jakby ode mnie. Może kiedyś zrobimy cały odcinek o blogach i, i, i pogadamy sobie i o zagadnieniach technicznych, i o zagadnieniach SEO, ja e, i o innej czarnej magii z tym związanej. Jeśli chodzi o pieniądzach. Bo... I o pieniądzach, tak. Czy jeszcze jakieś pytania? E, to znaczy, no nic chyba nie widzę. Nic takiego. Na czacie za mało po tym, jak Tomasz się powiedział. <śmiech> Niestety. E, tak, Tomasz e... tak ma, że się zamiera czasem po tym, jak on coś powie. Google Plus oczywiście nic tutaj martwię jak zwykle. Twitter tak samo. No jeśli niestety fejsa... takie jak Google Plus i Twitter w Polsce nie są zbyt popularne. No, niestety, bo osobiście Google Plusa bardzo lubię i z chęcią bym go bardzo mocno promował, ale no niestety ludzie wolą Facebooka. No, jeśli chodzi o Facebooka, to też nic nie mam no. E, dobrze, jeszcze wracając do blogów, bo jakby chciałbym wrócić do tego, do tego po co, po co prowadzić bloga, tak? Ja uważam, że każdy, kto zajmuje się, nazwijmy to bardzo szeroko, nowymi mediami i tutaj mówiąc nowymi mediami trochę rozszerzam to pojęcie, mam na myśli właśnie efekty, grafikę komputerową, montaż, postprodukcję i inne takie rzeczy. Moim zdaniem każdy powinien takiego bloga prowadzić, ponieważ no, blog daje nam, prowadzenie bloga daje nam ogromną swobodę no, docierania do po pierwsze widzów, po drugie potencjalnych klientów czy tam potencjalnych potencjalnych pracodawców, a po trzecie właśnie daje nam możliwość uzyskania feedbacku na temat tego co robimy, tak? Bo, bo bardzo często jest tak, że w komentarzach nie pojawia się nie tylko hejterstwo się pojawia i, i wytykanie palcami kto jak kiepskie rzeczy robi i jak bardzo kiepski jest jego blog, ale, ale bardzo często ci rzetelni i ci regularni czytacze naszych blogów służą po prostu pomocą. tak bardzo często, bardzo często pojawiają się posty, w których ktoś prosi o pomoc, w których ktoś nie potrafi jakiegoś problemu rozwiązać. No i dobrze, okej. Okay. Często jest tak, że ludzie zadają takie pytania na Facebooku, tylko nie zapominajmy, że Facebook to jest rodzaj takiego troszeczkę śmietnika, gdzie bardzo często mamy dużą ilość znajomych, dużą ilość znajomych, których których niekoniecznie znamy i dużo ilość znajomych, którzy niekoniecznie są związani z naszym kręgiem zainteresowań na przykład w tym przypadku animacją, ponieważ nie wiem, jesteśmy jedyną osobą, która w naszej rodzinie i wśród naszych znajomych zajmuje się animacją. I zadanie takiego pytania na Facebooku mija się absolutnie z celem, bo nikt nam nie odpowie, a postuka się w głowę i pomyśli o czym ten koleś kierniczy. Eee, I właśnie po to jest blog, żeby przyciągnąć ludzi, którzy potencjalnie będą w stanie nam pomóc w razie eee, w razie jakichś problemów, a odnośnie zarabiania na blogach to jakby zarabianie na blogach dla samego zarabiania jak już wspomnieliśmy jest totalnie bezsensowne, ale prowadząc bloga, który jest czytany przez sporą ilość ludzi, który jest prowadzony regularnie, który jest ciekawy, można zarabiać na nim właśnie w taki sposób, że no jakby, jakby promując siebie, promując swoją markę, to jest pierwsza rzecz, a po drugie można zarabiać w ten sposób, że mm, pisząc powiedzmy na temat no jakiegoś, jakiegoś e, sprzętu, czy jakiegoś oprogramowania, e, bardzo często jest tak, że firmy kontaktują się z takimi e, ciekawymi blogerami i przekazują na przykład oprogramowanie, czy przekazują e, sprzęt do testów e, i i do recenzji, i jakby no, nie można, nie, nie zarabia się bezpośrednio z lukóweczek, nie, ale można zarobić e, poprzez poznanie nowego sprzętu, poprzez przetestowanie nowego sprzętu. Czasem się zdarza, że taki sprzęt jest przekazywany e, jakby, przekazywany całkowicie takiemu blogerowi, że w zamian za napisanie e, m, krytycznego tekstu na temat e, czy oprogramowania, czy, e, czy, czy czy sprzętu, można ten sprzęt otrzymać, otrzymać na zawsze, tak, i, i wtedy Wtedy, jakby, wtedy zarabiamy właśnie w ten sposób, nie dostając, nie dostając złotówek na konto, no ale dostając nową zabawkę, nowy sprzęt, który możemy skomentować, który możemy skrytykować i, i który możemy ocenić. Tak? Więc jakby tutaj to jest, to jest ta fajniejsza strona prowadzenia bloga i, i zarabiania w ciekawy sposób przy jego pomocy. Czy ktoś chce coś dodać, zapytać? Kolejnym plusem prowadzenia bloga jest... Możliwość poznawienia, poznawania wielu ciekawych ludzi. Wchodzimy w ten tajemniczy półświatek blogerów i takich internetowych gwiazd, do którego my oczywiście należymy. Więc otwórzcie bloga u nas w serwisie, dołączycie do nas, poznacie nas i inne ciekawe osoby. Bardzo to ja bym miała teraz pytanie tak od siebie. Tak? E może właśnie wracając do blogów kreatywnych na MotionFixie. Jakie są różnice między tym, że na przykład założę sobie bloga na MotionFixie w porównaniu do tego, jak założę bloga na WordPressie i będę mieć swoją domenę i tak dalej. No dobra, Czy to, czytasz w moich myślach, bo jak Michał zaczął o tym mówić, to właśnie dokładnie ja o tym samym chciałem powiedzieć. Dlaczego w ogóle, po co w ogóle zakładać na MotionFixie, skoro można w tak wielu innych miejscach. E... Znaczy tak, jakby pierwszą podstawową różnicą pomiędzy na przykład założeniem bloga na Motionfixie, czy na blogerze, to jest taki Googlowski serwis, czy na, czy na jakimś blogsie, czy, czy na jakimś WordPress.com, podstawową różnicą, znaczy jakby pomiędzy takim założeniem bloga właśnie w takich miejscach, a posiadaniem bloga na własnej domenie, z własnym hostingiem, na własnym CMSie, czy tam jakimś innym CMS-ie typu WordPress Doomla simple CMS, czy, in, czy jakimś customowym CMS-ie, czy po prostu na stronie postawionej w HTML-u, jest taka, że otwierając bloga na Motionflixie tak naprawdę wystarczy, że się zarejestrujesz. Nawet nie uzupełniając swojego profilu, po prostu zaczynasz prowadzić swojego bloga. W momencie, gdy... i prowadzisz go za darmo, bez żadnych opłat, bez żadnych większych problemów. Jeśli jakieś problemy się pojawiają, to my staramy się pomóc, my staramy się odpowiedzieć na jakieś pytania związane z tym, jak prowadzić, jak pisać i tak dalej, i tak dalej. A posiadając bloga na własnej domenie, własnym postingu, po pierwsze musicie kupić jakiś hosting, czyli miejsce na serwerze, na którym będzie się fizycznie znajdowała ta strona, a to jest płatne. Oczywiście są bezpłatne alternatywy, ale uwierzcie mi, nie warto zaprzątać sobie nimi głowy i się w nie bawić, bo bardzo często tam bardzo wiele rzeczy nie działa, działa to wszystko bardzo wolno i no nie oszukujmy jeśli coś jest za darmo, no to niekoniecznie jest najlepsze, jeśli chodzi szczególnie o hostingi i tego typu strony, bo czasem dostajemy hostingi, a na przykład hoster wyświetla bardzo dużą ilość reklam na naszej stronie i to też wygląda bardzo niepoważnie, gdy nie wiem, my piszemy o nie wiem, no powiedzmy, no akurat nie mam przykładu, nie mam akurat ciekawego przykładu, ale no jakby są bardzo duże ograniczenia i bardzo duże obostrzenia, tak, więc, ale wracając, musicie kupić hosting, musicie kupić domenę, czyli tę nazwę, to też jest płatne i to jest płatne nie jednorazowo, tak jak, tak jak host, hosting i domena nie są płatne jednorazowo, tylko są płatne albo co miesiąc, albo, albo raz na rok i to są jakieś tam po pierwsze koszty. Po drugie trzeba zainstalować tego CMS-a, czyli jakiś silnik, na którym będzie nasza strona funkcjonowała. Musimy jakiś layout, czy tam template na to załadować, znaleźć, kupić lub samemu zrobić. Musimy się nauczyć obsługi tego CMS-a. Musimy odpowiednio się pobawić w wszelkiego rodzaju, nie wiem, Przekierowania, rzeczy związane już z tą bardziej taką kodową stroną, kodową stroną prowadzenia strony internetowej. No w momencie założenia bloga na MotionFliction, tak jak mówię, rejestrujemy się i otrzymujemy bloga w zasadzie od razu. To jest jakby pierwsza, pierwsza różnica. Druga różnica to to, że Otwierając bloga, czy to na blogerze, czy, czy na jakiejkolwiek innej platformie, takiej, która, która oferuje blogi, jakby od razu, czy, czy nawet zakładając bloga we własnej domenie. Musimy zawalczyć o grupę docelową. Dokładnie, dziękuję bardzo. Tworzymy bloga i mamy bloga tak jak ma, to ma takiego bloga miliony ludzi na świecie i miliony yy, i mamy takiego samego bloga jak miliony stron na świecie. To my musimy jakoś zacząć funkcjonować, jakoś zacząć się promować, jakoś zacząć yy, istnieć. Yy, jakoś ludzie muszą się dowiedzieć o tym, że tego bloga prowadzimy, bo wbrew pozorom, jak niektórym się wydaje, nie wystarczy sobie strony założyć, żeby nas wszyscy w internecie widzieli. Trzeba ją jeszcze jakoś promować, żeby trafić do grupy, którą chcemy, żeby, która chcemy, żeby czytała tego naszego bloga. Tak? No na motion jakby to jest troszeczkę już z góry załatwione, ponieważ prowadząc takiego bloga na motion związanego z grafiką, czy animacją, czy postprodukcją, czy, czy ogólnie, nie wiem, z życia grafika, bloga, czy, czy, czy, czy, czy jakiegoś bloga na temat pracy w ogóle w naszej branży, czy w naszych branżach od razu mamy jakby na tacy podanego odbiorcę, tak? Ponieważ serwis Motionflix odwiedzają ludzie związani z branżą i siłą rzeczy oni trafią od razu na Waszego bloga. Na starcie nie musicie już dbać o, to, o tą podstawową jakby, o ten podstawowy pakiet ludzi, którzy to przeczytają, ewentualnie skrytykują, skomentują i tak dalej. Oczywiście własne blogi na Motionflixie możecie, a nawet powinniście promować, żeby jak najwięcej ludzi je czytało, ale jakby ten, to, ten, ta podstawa już jest. Wiecie na pewno, że ktoś tego tego, tego bloga przeczyta, ktoś tego posta przeczyta, i ktoś go skomentuje, e, ktoś go skrytykuje, i to będzie osoba związana w jakiś sposób, e, w jakiś sposób z branżą. Nie będziecie musieli e, chodzić i błagać o to, żeby ktokolwiek to przeczytał poza waszą rodziną i znajomymi. Tak? No i to jest jakby podstawowe, podstawowe dwie różnice. Łatwo, a przede wszystkim jest już grupa docelowa, e, do której od razu trafiacie. To tyle. Na temat. To może, żeby zachęcić, jaka jest oglądalność Motion Deliksa obecnie? Wiesz co, oglądalność fixa obecnie to jest około, około 500-700 odwiedzin dziennie, co daje, co daje jakieś 15, 15 tysięcy miesięcznie. Co jest, no, Czy to jest bardzo dużo, czy to jest bardzo mało, no to już każdy powinien sobie sam odpowiedzieć. Jest to moim zdaniem dużo, bo branża jest dość wąska. Bo nie mówimy tutaj o nie wiem, o wychowywaniu dzieci, o samochodach, piłce nożnej, która jest ostatnio modna, tylko mówimy o, no, o dość wąskiej branży związanej z filmowaniem i, i motion designem. Także jak na tak wąską grupę, moim zdaniem to jest całkiem sporo, sporo odwiedzających, już stargetowanych czytelników. Więc no, potencjalnie 15 tysięcy ludzi będzie czytać waszego bloga, jeśli go założycie na motion feedzie, tak? Tak można, tak, Taki wniosek można wysnuć. Oczywiście każdy, znaczy może nie każdy, ale co ciekawsze posty z Waszych blogów trafiają też na, na naszego Walla Facebookowego, trafiają też na naszego Google Plusa, także jeśli e, na Facebooku coś ciekawego będziecie pisać, to na pewno e, zostanie to zauważone. Coś jeszcze na ten temat? Bo tak się reklamujemy, reklamujemy, aż się tutaj zarumieniłem. To może, tak ja bym chciała zapytać, bo nie mam swojego bloga na motioncx O czym można pisać na motioncx Bo w sumie, jeśli chodzi o mnie, to nie jestem wielką pasjonatką animacji komputerowej, jestem talenciem, jak zresztą niektórzy, którzy są z nami już trochę dłużej, mieli okazję zauważyć przy okazji konkursu. No ja tak, tak. Oczy, taka osoba jak ja mogłabym pisać w bloga na motioncx Wiesz co? O czym mogłaby pisać? Tak naprawdę tak naprawdę o wszystkim no przy czym no nie, jakby no nie, nie ma sensu tutaj, żeby pisać bloga o nie wiem, o samochodach, tak? Jeśli ktoś się nimi interesuje, no bo no nie trafi to na zbyt podatny grunt, tak? Jeśli ktoś chce prowadzić bloga o samochodach, no niech jakby szuka środowiska, nazwijmy to brzydko, samochodziarzy, tak? Ale na przykład, jeśli ktoś interesuje się samochodami, a przy okazji ma kamerę i nie wiem, filmuje wyścigi samochodowe, tak? No o tym mógłby już pisać takiego bloga, ponieważ no, filmowanie wyścigów samochodowych narzuca, narzuca jakieś bardzo, bardzo konkretne zachowania dla operatora i to może być ciekawe dla czytelników naszego serwisu i dla czytelników tego, tego, tego, tego blogera. Także jakby o tym też można pisać. Nie wiem, no, ktoś. E, mm, no, nie wiem, pracuję w niewdzięcznej pracy, w której zajmuje się przynoszeniem kawy, wypełnianiem faktur i paroma jeszcze innymi rzeczami, a do tego czasem, kto szef mu zleca, nie wiem, zrobienie grafiki na stronę internetową albo innego banera, to jakby też może pisać na naszym, na naszym blogu o takim codziennym życiu. Osoby, która jest zatrudniana bardzo często, czyta się takie ogłoszenia, zatrudniana jest jako informatyk, albo jako grafik, tak? To jest osoba, która jest, która jest zatrudniona jako grafik Nie, nie wiem, do z tym należy wszystko, tak? Michał tutaj myślę, że może coś na ten temat powiedzieć. I osobiście uważam, dla mnie osobiście i dla wielu czytelników takie coś mogłoby, byłoby, byłoby ciekawe, tak? Takie życie codzienne w cudzysłowie grafika. O czym Ty mogłabyś prowadzić swojego bloga? No nie wiem, na przykład o krytycznych przemyśleniach na temat e, stanu polskiej, e, nie wiem, polskiego motion designu albo polskiej grafiki ogólnie rzecz ujmując, tak? Na temat nie wiem, e, e, na temat e, krytyki polskiego rynku reklamy, który jest jakby z motion designem i postprodukcją związany bardzo mocno, tak? I na przykład Osobiście bardzo chciałbym napisać, ale prawdopodobnie mi wystarczy na to czasu, a chciałbym przeczytać, jeśli ktoś by był gotowy to napisać. Parę słów na temat reklamy ING Banku Śląskiego z Edytą górnie jak w roli głównej i jej biało-czerwonymi <głosy> ustami. No, o czymś takim też można było napisać. Jakby reasumując ten mój przydługawy wywód, można pisać o wszystkim, nie będziemy, nie będziemy blogów banować, czy ich cenzurować, no, no chyba, że będą łamały polskie, polskie prawodawstwo i, i międzynarodowe prawodawstwo, to wtedy oczywiście tak, bo, bo, bo nie możemy sobie pozwolić na, na to, żeby, nie wiem, no, promować pornografię, przemoc i tak dalej, Ale jeśli, jeśli to wszystko będzie w granicach prawa, nie będziemy, nie, będziemy, nie będziemy tego banować, przy czym, no jeśli ktoś, tak jak mówię, no, zacznie, zacznie swojego bloga na temat nie wiem, no, hodowli kur kurcze w Ciepielowie pod Radomiem. Nie zbanujemy, nie będziemy cenzurować, choć prawdopodobnie do takiej osoby się odezwiemy, no, zwyczajnie odradzając jej pisanie bloga u nas w serwisie, ponieważ, no, nie uważamy, żeby nasi czytelnicy byli zainteresowani hodowlą kur w Ciepielowie pod Radomiem, tak? No, więc tak jakby tyle. Można o wszystkim, przy czym, no, trzeba przemyśleć Czym mogą być zainteresowani nasi u, u, u, u, u, u, użytkownicy? Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o jeszcze informacje z um, czatu, to mm. tak, użytkownik Alex Dominik nas pozdrawia, a Tomasz pisze e, chyba w odniesieniu do tego, co należy zrobić, kiedy jednak nie mam bloga na że no i jak to zrobisz, to jeszcze trzeba zareklamować blog, bo nikt go nie znajdzie. No wiesz co, dlaczego? No tak, ale o tym już chyba powiedzieliśmy, tak? Że jakby tworzysz bloga, który jest gdzieś tam jednym z milionów w sieci i nikt do niego nie trafi. Tworzą bloga na Moushny Flixie, od razu trafia te 15 tysięcy ludzi miesięcznie. Plus ci wszyscy, których Ty zachęcisz i zaprosisz. A w momencie, gdy będziesz pisał regularnie i będziesz pisał ciekawie, z całą pewnością świat to zauważy. Dobra, Szymon chciał coś powiedzieć, tak? Dobrze, Szymon, nie mów. O, jesteście pewni, że mam na to zgodę? Tak, Tak pewnie. Słuchajcie, no to skoro blogi mają być takie właśnie około, około designowe, to on musi się po prostu o iPhone'ie, o jakimś Apple'u. To jest bardzo designerski sprzęt. Wystarczy kupić słuchajcie, sobie Macbooka i po prostu pisać o nim codziennie, o tym, że ma fajną klawiaturę, o tym, że fajnie można go trzymać, nie wiem, w kibelku i obywać na nim genialnie filmy. Po prostu jest cała masa rzeczy, które można mówić i pisać. Tylko pytanie, po co? Dokładnie, tak, dokładnie na... a, a miziając nowego iBooka czy tam jakkolwiek to się nazywa, tą metaliczną pogłoczkę, no aż się mruczeć chce to, no, to? prawda, można by naprawdę sporo na tym napisać. Tak, można, można sporo napisać, można mieć super tysiące wizyt, ale ja pytam, po co to robić? Jeżeli ktoś naprawdę nie wie, no jeżeli kogoś jedynym zajęciem było, nie wiem, że przejechał się dzisiaj autobusem, albo zjadł kanapkę, no to jest słaby temat. No nie Zaczy, nie, nie, oczy, znaczy, znaczy, inwestor, to jest słabe no, temat, nie bo coś co się nazywa blogaski to, to rzecz, która funkcjonuje w sieci i, i są blogaski i są czytelnicy, czytelnicy blogasków, którzy dzielą się informacjami o swoim kotku albo swoich nie wiem niebieskich tipsach albo fajnej bryce, którą przejechałem ostatnio. I, i takie, takie jakby tacy ludzie istnieją i tacy ludzie się czytają nawzajem, tak? No jakby tutaj, no, o tym wspomniałem, że no Motion Tricks nie jest miejscem, który, na którym taka osoba zdobędzie tysiące czytelników, a ty jakby ty powiedziałeś o tym, że po co takie coś prowadzić? No jeśli to przynosi szczęście tysiącemu, no to proszę bardzo, ja nie, nie widzę żadnego problemu, jakby ja tego nie muszę czytać, tak? A jeśli przynosi je radość I to osobie, która to pisze i są akcji ludzie, którzy chcą to czytać, czemu nie? Znaczy, nie, no, ale... moją, Może pozwólcie mi wytłumaczyć swoją myśl. Nie chodzi o to, co pisać, tylko o to chodzi, że ktoś nie chce pisać. To już nie robi tego na siłę. Są ludzie, którzy mają, mm. mają co powiedzieć, chcą coś powiedzieć i dla nich powinny być te blogi, a, a tak naprawdę nie dla każdego. To powinno być po prostu dla ludzi, którzy, którzy mają coś do powiedzenia i których dobrze się słucha. Nie no, oczywiście masz rację, tylko tak naprawdę bardzo często jest tak, że osoba nie wie, czy ma coś do powiedzenia dopóki nie zacznie o tym mówić, tak? Dopóki nie napisze 10, 20, 30 postów, czy nie nagra 10, 20, 30 wystąpień wideoblogowych, wystąpień, przepraszam, nie przekona się, że jest w stanie mówić ciekawie, że jest w stanie mówić cokolwiek, co będzie interesowało ludzi. bo jakby człowiek, jest, człowiek, człowiek jest taką maszyną, a przynajmniej ja tak mam, i która e, e, e, e, e, e, o tym, co sama robi, myśli także no okej, okay, no jak ja to robię, no to przecież wszyscy mogą wszyscy to robią. No, no i o czym ja będę mówił? O czym ja będę pisał? Przecież no to jest takie normalne. No ja to znalazłbym gdzieś tam tą informację, no to wszyscy to znajdą, tak? No i tak sobie siedzisz taki, taki skulony w kąciku, no i bo ja to tak naprawdę to za dużo nie umiem, no. I wiesz, no gdyby, gdyby Einstein tak myślał, gdyby Chopin tak myślał, no to by ich dziś nie było i byśmy o nich o się nie uczyli, tak? Więc jakby tutaj yy... Ja bym nie mówił czegoś takiego, okej, okay, no jeśli jest, no, mówił, mówił tak, że jeśli ktoś nie ma nic do powiedzenia, niech lepiej nic nie mówi, no. Często jest tak, że nie, wie, nie wiemy, czy mamy coś do powiedzenia, albo czy jest ktoś, kto chce, chce o tym słuchać, dopóki tego nie powiemy, tak? Wiesz jakby tutaj e, e, odnosząc się znowu do, do, do, do dziedzin związanych z naszym serwisem, no okej, okay, mi osobiście nie są potrzebne jakieś podstawowe informacje związane z programem Adobe After Effects, tak, ale. Jest ogromna ilość ludzi, którzy chcą o tym czytać, tak? Którzy chcą o tym dyskutować, którzy chcą się dzielić tą wiedzą i chcą też jakby zdobywać tam taką podstawową wiedzę, mimo tego, że ona została wyjaśniona w bardzo wielu tutorialach, w bardzo wielu poradnikach, w bardzo wielu książkach, bardzo dobrze została wyjaśniona w helpie do programu, który jest przez cały czas dostępny, do którego nikt chyba już w tej chwili nie zagląda poza mną. Ale mimo tego chcą jednak o tym czytać, chcą jednak z kolejnej strony do tego podchodzić. I dlaczego by nie tworzyć takiego bloga, tak, jeśli ktoś chciałby go tworzyć, tak. No przy czym też nie widzę sensu na przykład, żeby tworzyć bloga na zasadzie OK, dobra, to dziś czytam przeczytam ten, ten rozdział z helpa i o tym napiszę, że sobie przeczytałem ten rozdział z helpa i że w tym helpie było napisane to i to. No to nie ma absolutnego sensu, tak. Ale jakby, jeśli dzielimy się szczerze tą, tym, tym co gdzieś tam znajdujemy i, i tym czy, czy, czy, czymś, czym, co co mamy do powiedzenia, no to jakby moim zdaniem każdy ma prawo takiego bloga prowadzić i powinien prowadzić. Co to znaczy wiecie co, jak dla mnie to istnieją blogi, nawet polskie blogi, hmm. które po prostu mówią o tym, co autor zjadł, gdzie autor był i tak dalej. Patrz Kominek na przykład, który jest no, blogiem odnoszącym duże sukcesy. Bardzo wpływowym blogerem jest Kominek, z tego co mi wiadomo, no i a mimo tego, że faktycznie tematyka tego bloga, no to nie jest nic szczególnego. Tak zwane blogi lifestyle'owe, no faktycznie mhm. jest to po prostu ładniejsza nazwa dla zwykłego blogawka. Nie no, oczywiście, że tak, ale jak widzisz, no znaczy, jak, jeśli chodzi o, o, o, case, o Case Kominka, to jest zupełnie inna sprawa. On mówiąc wulgarnie i przepraszam was, dziewczyny, pisał o dupach, tak, i, i, i to przyciągało ogromne ilości ludzi. I, i, i to przyciąga do dziś spore ilości ludzi tam do niego. I jakby no masz rację, to, to, to, to masę sens prowadzenie takich blogów. No z drugiej strony osobiście dla mnie no, w tej chwili jest bardzo, bardzo duża moda na tak zwane blogi modowe. Tak? I jak dla mnie to jest absolutnie coś nieinteresującego. Co mnie obchodzi? Jakie buty gdzieś ktoś kupił, albo jak one wyglądają na tej czy innej kobiecie, tak? Jest jakaś torebka. No po na cholera po co mi to? Chcę kupić torebkę, to idę do sklepu i to oglądam, tak? A jednak ogromne ilości ludzi to czytają. Nie wiem, tam córka prezydenta, czy innego premiera naszego w tej chwili też prowadzi bardzo potrzebnego bloga tego typu i jakby no, ludzie chcą to czytać, tak? Więc no, jeśli chcą to czytać, no to dlaczego mieliby tego nie prowadzić, tak? Dopóki prowadzą to szczerze, dopóki prowadzą to uczciwie, dopóki nie prowadzą tego tylko po to, żeby zarobić i naciągnąć ludzi, no to dlaczego nie? To znaczy jeszcze na przykładzie kominka. Generalnie wydaje mi się, że poza tym, czy ktoś rzeczywiście ma coś wartościowego do powiedzenia mhm. i czy ta sama treść jest wpływna, czy nie jest wpływna, Liczę się też to, w jakiej formie on to przedstawia, tak? Kominek przedstawia to po pierwsze tak, jak ludzie chcą to czytać, po drugie nie ma jakichś problemów z zupełnie z językiem. Pisze to w sposób, który chce się czytać już od samego lidu. Także nie sama treść, forma też jest ważna. Także nawet jak już chcecie prowadzić tego bloga, a wiecie, że macie... Stwierdzicie, że macie pierwszą dysortografię, dyslekcję, a nawet jak nie macie, tylko wiecie, że robicie literówki, bo piszecie to na szybko, wrzućcie to do Worda i sprawdźcie to, bo naprawdę dużo lepiej się to czyta, kiedy nie ma tam błędów ortograficznych, interfunkcyjnych, już nie mówiąc dramatycznych, bo to trudniej jest wystarczające. Nie no oczywiście, na, na swoją obronę dodam, że Word nie wszystko dobrze sprawdza. Całe szczęście jestem ja. Całe szczęście jest Ania, tak dokładnie. Dobrze, słuchajcie, jeśli nie ma żadnych pytań, nie ma żadnych uwag, nie ma żadnych sugestii, to myślę, że powoli będziemy kończyć. Jest już godzina 19.15, od 15 minut trwa spotkanie na edwebie, jeśli ktoś ma ochotę o nich posłuchać i od nich jakiejś wiedzy zaciągnąć. Także nie wiem, Aniu, czy jeszcze gdzieś widzisz jakieś pytania? Nie, wszystko. da wszystko. Szymonie, chciałbyś coś dodać? Dorzucić? Skrytykować? Nie? Chyba nie. Internet milczy. Internet milczy. Dobra, to... A, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Aha. Cyfrowe studio na YouTubie komentuje tak. Czy blog o podstawach pracy w programach montażowych proste, hobbystyczne podejście ma sens na Motion fix? Moim zdaniem jak najbardziej. Tak, moim zdaniem też jak najbardziej, bo jakby... Może no. jako przykład podamy tutaj chociażby jeden z ewangelistów w Adobe, Polska. Też właśnie, no aktualnie o tym pisze, o tym mówi. Czyli właśnie montaż filmów, który zaczął się od tego, że amatorsko zaczął nagrywać sobie jakieś tam krótkie filmy. I zaczął to montować w Adobe After Effects i teraz o tym mówi, o tym opowiada. Mimo tego, że na początku się na Photoshopie, teraz. No, zupełnie zmienił branżę i pisze w sposób amatorski, to jest, takie, to jest takiego amatorskiego podejścia do programu, więc myślę, że jak najbardziej podejście niekoniecznie profesjonalne i, i takie y, zarobkowe znajdzie u nas odbiorców i będzie czytane. Nie, no dokładnie, bo y, no jakby no, znaczy słuchajcie inaczej, bo jeśli chodzi o jeśli chodzi o, o, ta, o tak podstawowe tutoriale na, na motion ficie, to y, Okej, okay, moglibyśmy jakby wyznaczyć sobie, znaczy oczywiście staramy się nie schodzić poniżej jakiegoś tam, jakiegoś tam poziomu, ale tu bardziej chodzi o, o, o kwestię o kwestie formy przekazywania wiedzy, o kwestie, o kwestie tego, jak się mówi o, o, o pewnych rzeczach, a nie tego, co się mówi, tak? ponieważ no, właśnie bardzo często, bardzo często forma podania informacji, na przykład na wielu tutorialach YouTube'owych robionych przez amatorów jest, jest absolutnie okropna i nie do przyjęcia i to powoduje, że one są dyskwalifikowane, a nie to, że treść w nich jest jakaś tam strasznie strasznie podstawowa, bo, bo no moglibyśmy wyznaczyć jakiś tam poziom merytoryczny, poniżej którego nie schodzimy, ale wtedy, no, wtedy Motion Freaks czy jakiekolwiek miejsce stałoby się takim kółkiem wzajemnej adoracji, poklepywaczy po plecach, którzy są super z obsługi tego czy innego programu, czy z pracy nad tym, czy nad czymś innym i wtedy ta grupa by się przestała rozwijać i jakby padłaby ta idea, o której ja mówiłem, idea budowania społeczności, dzielenia się wiedzą, takiego ciągłego uczenia się i ciągłego doskonalenia się i wpływania, wpływania jeden na drugiego. Tak? Więc jak najbardziej podstawowe tutoriale z podstawowej obsługi, czy, czy, czy z podstawowej obsługi programów, czy z filmowania, jak najbardziej tak? To znaczy, ogólnie jeśli założymy, że warto cokolwiek robić nawet dla jednego czytelnika, bo jeśli ktoś lubi pisać i chce to robić, to będzie to robił, nawet jeśli nie będzie miał wielkich osiągnięć, jeśli chodzi o liczbę czytelników, hmm. to ja bardzo chętnie poczytałabym takie posty dla Początkujących, chociażby z tutorialami do programów takimi podstawowymi, dlatego, że często właśnie jeśli coś jest, to jest w takiej formie bardzo nieprzystępnej, że się nie chce na tym skupiać. Dokładnie, dokładnie tak. Może wyjdę na jakiś wyższy poziom niż Paint i Windows Maker. No nie, ostatnio zaczęłaś używać Virtual Daba, co ci się bardzo chwali, także przynajmniej tak Michał stwierdził. To zainstalowałam. Okej, okay, zainstalowałaś go. Akurat to jest program, którego się nie instaluje, tylko się go rozpakowuje, ale dobrze. No, Może się udało no. to zrobić jakoś inaczej. E, dobra, słuchajcie. Jeśli nie ma już żadnych pytań, Aniu, szybko to przejrzyj jeszcze w tej e, chwili nasze społeczności. E. Sykrowe studio, dziękuję. E, I tylko tyle za odpowiedź. Na czacie nic nie ma. Na fajsie nic nie ma. Hmm. No już nic nie ma ogólnie. Okej, okay, dobrze. My również dziękujemy cyfrowemu studiu za, e, za komentarz i za uwagę. Dziękujemy też za słuchanie nas i oglądanie. Jeśli, nie wiem, ktoś z Was, e, jeśli jesteście grupą ludzi, cyfrowe studio wskazuje na to, że jesteście studiem, e, chciałby sobie pogadać, dołączyć do naszego tutaj hangouta kolejnego, którego jest z kolejnych, to prosimy o kontakt na, e, przez nasz serwis internetowy, albo przez, przez którąś ze społecznościową. jak może uda się coś e, razem zrobić i wykombinować. Jeśli ktoś, jakieś inne serwisy, strony, blogi nas słuchają, chciałyby dołączyć do naszych dyskusji, jak najbardziej zapraszamy. Skoro już nie ma żadnych pytań i żadnych sugestii, to będziemy kończyć. Michał, coś chciałeś powiedzieć? Nie. Nie, nie, nie chciałbym nic powiedzieć, dobrze. To będziemy kończyć. Dziś przypomnę, mówiliśmy o Filmowaniu lustrzankami, a dokładniej o ISO i jak się okazuje, bardzo technicznych aspektach ISO. W drugiej części mówiliśmy o blogach, w sensie ich prowadzenia, tym jak to fajnie jest prowadzić bloga właśnie na MotionFliction, a nie gdzie indziej i o tym jak można zarabiać niekoniecznie bezpośrednio na prowadzeniu bloga. Dzięki Wam wszystkim za tutaj uczestnictwo w dyskusji. Nawet tym, którzy tylko byli twarzą, że tak powiem. Eee. Eee. Też, że Albo byli, byli bez rozkładali. twarzy. Słucham? Albo bez twarzy. Albo tak, bez, twarzy, bez twarzy. Tak twarzy też Tak, dokładnie. Dziś tak, dodam jeszcze, dodam jeszcze na zakończenie, że maksymalnie, maksymalnie oglądało nas 36 osób, także w jednym momencie. więcej niż ostatnio. Więc, więc bardzo fajnie, dzięki, dzięki wszystkim, którzy nas oglądają, mam nadzieję, że będziecie nas oglądać w kolejnych spotkaniach. Kolejne spotkanie, jeśli wszystko dobrze pójdzie, będzie za dokładnie tydzień, czyli w czwartek, przy czym... No w tej chwili mamy to nieszczęsne euro, więc wszystko się może zdarzyć. Jeśli tam nie wiem, jest jakiś ważny mecz czy coś takiego, to może to przełożymy, ale o wszystkim poinformujemy. Jako główny wątek będziemy, będziemy kontynuowali dyskusję na temat właśnie filmowania lustrzankami. Pewnie się zajmiemy jakimiś zagadnieniami związanymi nie wiem, z przesłoną czy innymi takimi rzeczami, czy z głębią ostrości, o której wspominaliśmy na pierwszym naszym spotkaniu. Jeśli ktoś chciałby zasugerować jakiś temat główny naszego kolejne, jednego z naszych kolejnych spotkań, albo jakiś temat poboczny, ten drugorzędny, który, który, który, który mamy w tych późniejszych dyskusjach, to bardzo prosimy o kontakt, komentarz, sugestie, z chęcią się wsłuchamy i, i, i, i, i spróbujemy coś z tym fantem zrobić. Ze swojej strony dziękuję, dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali i słuchali. W tej chwili wyłączam nagrywanie i zapraszam na kolejne z naszych spotkań w ciągu, a właśnie jeszcze, w ciągu najbliższych kilku godzin w naszym serwisie pojawi się filmik już obrobiony z agendą, w której będziecie mogli sobie przekliknąć do konkretnych wątków, jakie omawialiśmy, dla tych leniwych, którzy nie chcą nas oglądać przez całą godzinę. Będzie również dostępna dla podcasterów wersja audio naszej dzisiejszej dyskusji, tak jak jest też w poprzedniej dyskusji. No i to chyba, to chyba tyle. Dziękuję jeszcze raz. Do widzenia Państwu.